ma bla bla. Bla. Maciek oraz Kuba mm. How are, are you Maciek? To mi pozwól powiedzieć, że Kuba How are you Maciek? How are you Kuba? I'm fine mm? How are you? Jak się masz? Jak powiemy ile masz lat? Maciusiu, jak powiemy ile masz lat? Kubusiu, jak powiemy ile masz lat? How, lat are How old are you? How old are you? Maciek, how old are you? Ale tata, jak się mówi? No to jak się mówi? Ile masz lat? No ale już pytałeś. Aha, okej, okay. dobrze. Kubę. How old are you, Kuba? I'm eight. Maciek, how old are you? Eight. A teraz uwaga. Ja mówię liczbę po polsku. Yeah, yeah. A wy mówicie, kto pierwszy powie, ten wygrywa. A dostanie mój cukierka? Nie. A... Ja w ogóle nie mówię. Dobra. Jeden. One. One. Pięć. Five. Five. Brawo Maciek. Maciek był pierwszy. Five. Jedenaście. Eleven. Eleven. Dziesięć. Ten. Ten. Osiem. Eight. Mm. Dwa. Two. To okay. A teraz robimy inaczej. a i ja mówię liczbę, a wy teraz dajecie przerwę, żeby mogli nasi słuchacze zgadnąć najpierw. A potem pokażę. A potem, a potem ja wskazuję na jednego z was i jeden z was mówi, dobrze? Trzy. Three. Three. Sześć. Six. Six. No Także nie wiadomo. Cztery. Four. Four. No, no Także nie wiadomo kto będzie. Czyli nie tak raz, raz. Dwanaście. Twelve. Twelve. No. Okej. Okay. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Wakacjach. Jesteśmy na wakacjach. Wyobraź sobie Kubusiu Ale... i Maciusiu, że podchodzicie do recepcji w hotelu. W jakim kraju byście chcieli być na wakacjach? W Egipcie. W Egipcie. Fantastycznie. Nie, pod... w Grecji. Dobra. To, Nie w Polsce. Wszystko jedna. Podchodzicie do recepcji w hotelu i mówicie: Mam na imię Kuba. Jakbyś to jak My mówi... name is Kuba. My name is Kuba. Albo, yeah, I'm... Yeah, yeah, yeah. Albo I'm Kuba. I'm... I'm Maciek. I'm Maciek. Okej? Okay. Powtarzamy powtarzamy, a słuchacze powtarzają My name is Kuba What's your name? My name is Maciek My name is Maciek Jak masz na imię? Mam na imię Maciek Aha, Albo I am Maciek My podnosimy rękę do góry, jeśli chcemy coś powiedzieć Jakbyście powiedzieli, jestem Polakiem? I am Polish. I am Polish. Fantastycznie. Tata, tata ponosimy rękę, jak chcemy coś powiedzieć. Dobrze. I, ma... I tylko wtedy możemy coś powiedzieć. Dobra, chłopaki, jakbyście powiedzieli, gdzie jest mój pokój. Zapomniałem. Where is my room? Where is my room? My room, mój pokój. Where is, gdzie jest? Where is my room? Yes, Maciuś powtórz. Where is my room? Where is my room? Kuba powtórz. Where is my room? Where is my room? Hmm. Dobra, a teraz tak. Gdzie jest mój room? <grymki> gdzie jest a mój Gdzie room? jest mój room? Jak byście... no, fantastycznie. Gdzie, jak byście powiedzieli, gdzie jest mój room? Gdzie jest mój room? Where hmm? is my room? Room po angielsku jest room? rum. To to jest room? Rum? Taki alkohol. Taki alkohol. A gdzie jest mój ruf? Ruf, Do picia wody w górę. Dobrze, chłopaki. A tak, Maciuś pił wodę z Pamiętam. I się utopił. To jest strumyczka, właściwie nie niezrowa. Okej. Okay. No to a propos wody. I się Jakbyście. Water! Water! water. Okej. Okay. Gdzie, gdzie jest moja? Please, water! <laughs> Okej, okay. water, please. Tak? Water, please. Zawsze na końcu co jest please. Water please. Co to znaczy water please, Maciusiu? Co? Co to znaczy water please? Poproszę wodę. Poproszę wodę, aha. Jakbyście powiedzieli, poproszę loda. Ja nie wiem, jakie jest. Please. Ice cream, please. Ice cream, to please. No to bo ja prosiłem w, w Egipcie dwa lody dla mnie i dla Matka. Tak, to no poproszę dwa lody. Co? To poproszę o dwa lody. Co? To o dwa lody. True ice cream. True ice cream, please. Two ice cream, ja please, można powiedzieć, tak. Ja Może tu ice creams, ice cream. można powiedzieć. Ja two, two ice, cream. Two ice cream. Aha. Właściwie ice cream. dwa lody to byłyby two ice creams, albo two pieces of ice cream. A, ale to już nie będziemy wchodzić w takie, uh, w takie szczegóły. Okej. Okay. jakbyście powiedzieli, gdzie jest mój lód? Mm, where is my ice cream? Where is my ice cream? Powtarzamy. Where is my ice cream? Where is my ice cream? My ice cream? Oh. Ok. Jakbyście powiedzieli, gdzie jest basen? I nie wiem, jak jest basen. Pool. Basen to jest pool. Where is my pool? To jest, gdzie jest mój basen. okej. Okay. Where is, the Or, pool? Mm -hmm. where is the pool? Pool albo swimming pool. Swimming, czyli taki dopływania. Swim to jest pływać. Where is the swimming pool? Hmm? I'm my ba. I'm my <laughs> okay. No to co? Idziemy do baru i zamawiamy na przykład soczek pomarańczowy. A ja loda. Ice cream, please. OK. Orange. Ice cream, Orange. please. Zaczekajcie, powtórz, pozwólcie, pozwólcie innym dzieciom powtórzyć. A ice cream, please. Powtarzamy. Ice cream, please. Ice cream, please. Pleasure. Mm. Dobrze. Poproszę. Sok pomarańczowy. Poproszę sok pomarańczowy. Pop... Kuba? Orange juice, please. Orange juice, please. Orange, pomarańcza, juice, sok. Please, poproszę. Orange juice, please. Mm -hmm. Powtarzamy. Orange juice, please. Orange juice, please. Mm -hmm. Ja chcę powtórzyć. Kluchy, poproszę. Jak są kluchy? Jak Makaron. Ale ja nie każdy, każdy to wie. Dobrze, zaraz poproszę. Pasta, please. Uczyliśmy się Pasta, please. Pasta, please. Maciuś, poproszę o sok pomarańczowy? Nie. Nie chcesz, dobrze. A poproszę o kruchy? Nie, nie. Dobrze. Do you like pasta, Kuba? A Ja do... mogę powiedzieć tylko ciocia. Do you like pasta, Maciek? A co to znaczy, do you like? Czy lubisz? Yes! Mhm. A powiedz, ja On lubię. Ja lubię, ja, ja lubię kruchy. Do you like pasta? No. No, okej. Okay. Nie wiem, jak powiedzieć. I like pasta. I like pasta. Hmm? Tata, ja mogę ciuchcia powiedzieć. No to powiedz. Ciuchcia, Train. Train, to jest pociąg, okej. Okay. Możesz zapytać, where is my train? Gdzie jest mój pociąg? Tak? Tak się czasem pyta na, na... stacji. Na stacji. Pokazujesz komuś bilet i mówisz, a, a, where is my train? Tak? Gdzie jest mój pociąg? Gdzie jest mój pociąg? Czy na przykład... Jest 5 minut, że pokazujesz panu bilet, na którym jest, że pociąg ma być o 17. Jest 5 po 17. Where is my train? Fantastycznie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odcinków. Do widzenia. Music provided by Royalty Free Music